Nazywam się Tomasz Grabarczyk i jestem spirytystą. W programie Seans Spiritystyczny Wykłady o spirytyzmie będę poruszać tematy związane ze światem duchów oraz filozofią spiritystyczną i jej punktem widzenia na wiele różnych spraw. Dziś zajmiemy się mediami do efektów fizycznych oraz mediami wyczuwającymi, bądź też inaczej wrażliwymi. Powiem coś. O tym, kim są owe media oraz jakie są ich umiejętności oraz właściwości. Zaczynając od mediów do efektów fizycznych. To właśnie one są odpowiedzialne za wirujące i stukające stoliki, przesuwanie przedmiotów i tym podobne rzeczy, i to właśnie im spirytyzm zawdzięcza swój początek. Ponieważ gdyby nie, gdyby nie owe media, to stoliki w połowie XIX wieku nie zaczęłyby wirować, a później nie powstałby z tego spirytyzm. Media takie mają różne stopnie nasilenia tej medialności. I o co w tym chodzi? Otóż chodzi w tym o to, że jedno medium może, dajmy na to, przesuwać fazę, a inne choćby szafę. A te już naprawdę bardzo rozwinięte media mogą nawet pomagać w materializacji duchów. Jest to bardzo wyczerpujące dla medium, jednak w pewnych przypadkach na spotkaniach dochodziło do tego, że duch się manifestował i materializował do tego stopnia, że uczestnicy mogli go dotknąć, więc się stawał materialem. Oczywiście po pewnym czasie znikał, ale... Był pewien czas, kiedy można było go nawet dotknąć. Jeśli chodzi o te media, to istnieją media do, dobrowolne i mimowolne. Media do efektów fizycznych dobrowolne są świadome swojej medialności oraz wywołują zjawiska tak jakby siłą swojej woli. Czyli po prostu pomyślą, że chcą przesunąć dajmy na to tą wazę to wtedy ta waza powinna się przesunąć. Jeśli chcą, żeby stolik się poruszał, powinien on się zacząć poruszać. Jednak nie zawsze, ponieważ te zjawiska, właśnie te przesuwania, kołysanie i tak to one są wywoływane przez duchy. A duchy nie są na każde zawołanie człowieka. Jednak te media mają dużo większy wpływ, na to, kiedy się te zjawiska będą pojawiać, od mediów mimowolnych, bądź też inaczej zwanych naturalnych, które to właśnie nie mają wpływu na te zjawiska i tak naprawdę nie wiedzą one w ogóle o tym, że posiadają dar medialności. Często, gdy do zjawisk dochodzi w otoczeniu tych mediów mi mimowolnych, te zjawiska nie są dla nich czymś nadzwyczajnym. Stanowią tak jakby część ich życia, więc jeśli nagle koło nich coś spada ze stołu, to wcale się temu nie dziwią. Chociaż nie są świadomi tego, że to oni są, to oni wywołali to zjawisko. Jeśli chodzi o to, której grupy osób dotyczą te zjawiska. Tutaj nie ma żadnego podziału wiekowego. Medium takim może być osoba dosłownie w każdym wieku, zarówno dziecko, jak i dorosły. To jest tak jak stoliki, te wirujące stoliki, tańczące, pukające, były raczej bardziej prymitywnym objawem medialności, tak i Media do efektów fizycznych są raczej tym najmniej rozwiniętym medium, więc te umiejętności właśnie do wywoływania efektów ustępują miejsca zdolnościom bardziej rozwiniętym, czyli zdolnościom dotyczących pisania, słyszenia duchów, czy jakiemukolwiek innemu, doskonalszemu sposobowi komunikacji. Jednym z przykładów bardziej rozwiniętych mediów są media wyczuwające lub też inaczej wrażliwe. Są to media, które potrafią wyczuwać duchy. Mają one jednak dużo bardziej rozwinięte zdolności tego wyczuwania duchów, ponieważ tak naprawdę każde medium, nieważne czy jest ono słyszące, mówiące czy wyczuwające, jest w stanie wyczuć obecność ducha. Jednak zwykłe media wyczuwają tylko to, czy duch jest dobry, czy też jest niedoskonały, a te media wyczuwające, bądź też inaczej wrażliwe, mają tak bardzo rozwinięte zdolności, że są w stanie wyczuć ducha tak, że będą yy, w stanie dokładnie go opisać. Opisać jego tożsamość, opisać jego wygląd, po prostu wszystko o nim powiedzieć tak, jakby widziały tego ducha. Jednak nie widzą, a wyczuwają go. Yy, można powiedzieć, że, są, że te media są prawdziwymi czujnikami, wykrywaczami. Obecności duchów. Jeśli chodzi o to, które, który rodzaj duchów jakie wrażenia wywołuje danego medium. Duchy dobre wywołują u takiego medium wyczuwającego subtelne i pozytywne wrażenia, ogólnie dobre. Natomiast duchy niedoskonałe, no to wywołują wrażenia dokładnie odwrotne, czyli jakieś przykre, jakieś prowadzące do lęku. Nieprzyjemne, czasem nawet takie medium może poczuć oduch tej niedoskonałości. I to by było na tyle, jeśli chodzi o, o media do efektów fizycznych i media wyczuwające, bądź też wrażliwe. Był to drugi odcinek z serii Mediumizm. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.spirytyzm.pl oraz na forum spirytystycznym www.fogrumspirytyzm.pl Polecam zapoznać się z ofertą jedynej w Polsce księgarni spiritystycznej www.grivail.pl Można na niej znaleźć bardzo wiele ciekawych książek, jak i również pierwsze po wojnie czasopismo spirytystyczne pod tytułem Spirityzm. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, bądź też zadać mi jakieś pytania, to może pisać na adres tomasz.grabarczyk.spirityzm.atgimmer.com w następnym odcinku opowiem o mediach widzących, a na koniec cytat Louisa Luisa, z pisanego ręką Chico Xavier'a. Zamknięcie naszych ziemskich oczu jest bardzo prostą rzeczą, jednak pozbycie się naszego fizycznego ciała nie gwarantuje nam oświecenia, tak jak zmiana ubrania nie daje nam odpowiedzi na głębokie pytania dotyczące życia i przeznaczenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.